Ja tutaj, tak powiem, nie tyle pogodzę, co zintegruję tutaj te dwa głosy, które z jednej strony i z drugiej strony, tutaj z prawicy i z lewicy, zintegruję, bo jakby dwa takie aspekty tutaj, jak w ogóle słuchałem świadectw i jakby tych tutaj głosów takich podsumowujących, jest taka rzecz, która jakoś leży mi na sercu i chciałbym to powoli, powoli wdrażać. Mianowicie, nasza wspólnota no, ma charakter wybitnie wspólnoty o charakterze religijnym, duchowym. W związku z tym jest takie niebezpieczeństwo, czy takie ryzyko, że my jakby pójdziemy tylko i wyłącznie w ten obszar duchowy. Są takie wspólnoty, które nie mają zupełnie charakteru religijnego, takie powiedziałbym stricte psychologiczne, i wręcz jakby niemiłe jest widziane to, żeby w ramach tych wspólnot pomocowych odwoływać się do wartości chrześcijańskich, do religii, do tego, co jest częścią mojej tożsamości, prawda? I też się osoby źle z tym czują. I jedno i drugie rozwiązanie no jest, jak czujemy, poskrajności. Natomiast chodzi o to, żebyśmy umieli zintegrować te dwie rzeczywistości rzeczywistość duchową i ludzką w sobie. Jako obraz yy, chcę użyć tutaj y, tajemnicy wcielenia. Pan Jezus yy, tak, yy, czy Pan Bóg tak zaplanował dzieło zbawienia człowieka, że dokonał to przez wcielenie. Dano mógł przecież zstąpić jako duch z nieba, mógł się objawić, mógł, no, mógł wiele innych możliwości wykorzystać, ale co Pan Bóg zrobił, co wykorzystał? Wykorzystał cielesność, wykorzystał człowieka, stał się człowiekiem i w modlitwach, które Kościół zanosi do Boga w różnych momentach, bardzo często podkreśla się ten aspekt, że Pan Bóg wyniósł do godności człowieka. I oczywiście od strony teologicznej można nad tym debatować, Natomiast, o, natomiast od strony naszego y, funkcjonowania tutaj w tej wspólnocie, y, to jest y, bardzo duże i wartościowe światło, a mianowicie, żeby nie przekreślać tego, co, co jest y, y, duchowe i nie bagatelizować tego, co jest ludzkie. I to być może nam się wydaje oczywiste w tej wspólnocie. Natomiast, jakbyśmy zeszli na poziom konkretu życia, to bardzo często dostrzeżemy to, że jest taka pokusa zamknąć się tylko i wyłącznie jakby w świecie duchowym, jakby oddać Panu Bogu w zupełności inicjatywę. Oczywiście proszę... O mieć... konie yy... Proszę nie przerywać. Yy proszę mnie dobrze zrozumieć, bo ostatecznie my wszystko zawierzamy Panu Bogu i wszystko, co się dzieje w naszym życiu i z nami, to zależy od Pana Boga. Tutaj chodzi bardziej o taką postawę bierności wobec tego, co się w moim życiu dzieje, że ja tak naprawdę jestem bierny, nie chcę podjąć takiej ludzkiej aktywności, do której mnie Pan Bóg też ostatecznie zaprasza i chcę się wyręczyć jakby tym, tym Panem Bogiem. Ale z drugiej strony jest to niebezpieczeństwo, że zaczniemy tylko i wyłącznie po ludzku majstrować w tych naszych relacjach, w naszych związkach No i niestety życie pokazuje, że takie majstrowanie czysto po ludzku no, kończy się po prostu tragicznie, kończy się rozpadem, olbrzymimi zranieniami, które jakby potem idą z nami przez życie dlatego w moim przekonaniu i na tyle na ile udało mi się zgłębić do dnia dzisiejszego charyzmat wspólnoty, wspólnota ta którą tworzymy jest taką przestrzenią, gdzie my możemy integrować te, te dwie rzeczywistości tę rzeczywistość duchową i to się tutaj pojawiało w świadectwach i to jest zawsze dla nas jako ludzi wiary budujące, że że potrafimy podjąć oh. niesamowity duchowy wysiłek, szczególnie w momentach, kiedy, kiedy nasze ludzkie możliwości się już kończą, kiedy, kiedy już naprawdę no, po ludzku nic nie idzie zrobić. Tak? Mawia się, że do tanga trzeba dwojga. Jeżeli ten drugi nie chce, jeżeli ten drugi jest jakoś zablokowany, jeżeli nie daje nam nawet informacji zwrotnej, dlaczego tak się w naszym życiu zadziało, jak się zadziało, odchodzi od nas i, i my nie wiemy po dzień dzisiejszy, dlaczego tak jest, no, nie, nie jesteśmy w stanie wedrzeć się w serce tego człowieka, nie jesteśmy w stanie wedrzeć się w Jego sposób myślenia, w Jego wnętrze jakby wykraść tę wiedzę, która dla nas jest jakby potrzebna, po to, żeby uzyskać jakiś spokój ducha. Po ludzku naprawdę niewiele idzie zrobić. Natomiast to, co możemy zrobić jako ludzie wiary i tego nie należy bagatelizować, to właśnie oddać to wszystko Panu Bogu. I my to właściwie robimy, powierzamy naszych współmałżonków Panu Bogu, licząc na to, że te trudne sprawy po ludzku nie do rozwiązania, albo szalenie trudne do rozwiązania, no Pan Bóg tak pokieruje, że, yy, że ostatecznie odnajdzie ta sprawa pozytywny efekt, jeżeli nie tutaj, finalnie na ziemi, no to yy, tam w wieczności, o to się modlimy, modlimy się o zbawienie yy, współmałżonka. Ale bardzo ważna jest także świadomość tego, co jest we mnie ludzkie. I tutaj chciałbym odwołać się do sukcesu Sebastiana, który dzisiaj się tym sukcesem podzielił z nami. Bo ten sukces był możliwy między innymi dzięki temu, że można powiedzieć, że te motywy ludzkie były no ośmielę się powiedzieć, dojrzale skanowane. To znaczy, można byłoby pójść za odruchem serca. Tak, kochanie, wracaj, prawda? super, cieszę się. I nie wiadomo, jakby to się tam dalej potoczyło, prawda? Natomiast trzeba je jakby oczyścić ze swoich emocji, trzeba to oczyścić ze swoich różnych projekcji, trzeba to oczyścić z tego składnika ludzkiego, który chciałby trochę na skróty pozałatwiać sprawy. I odroczyć pewne, pewne decyzje w czasie, co nie jest dobre, to znaczy nie tyle dobre, co nie jest przyjemne, prawda? No bo jednak odraczanie no, wiąże się z tym, że nie, nie osiągamy efektu takiego, jakbyśmy chcieli i to w dodatku natychmiast. Natomiast ta czujność od strony takiego ludzkiego wymiaru funkcjonowania no, jest niezwykle ważna, żeby nie dać się ponieść emocjom, które z natury rzeczy są bardzo nietrwałe, żeby nie dać się zwieść emocjom, żeby potem nie przeżywać niepotrzebnych frustracji, rozczarowań żeby nie fundować sobie kolejnych zranień żeby nie rozdrapywać starych ran które udało nam się zabliźnić bo jeżeli no to zrobimy to skazujemy się na, na kolejne cierpienie w naszym życiu a nie o to Panu Bogu chodzi. Pan Bóg stworzył nas po to, żebyśmy byli tutaj także na ziemi szczęśliwi, po to budowali swoje życie, po to je przeżywali. Oczywiście człowiek jest słaby, człowiek jest ułomny i często idzie pod prąd tych planów bożych, w efekcie szuka tego, co szczęśliwe, otrzymuje rozgoryczenie, otrzymuje coś, co jest zaprzeczeniem szczęścia, ostatecznie obwiniając też często za to Pana Boga, ale to jest jakby człowiek, jego słabość, grzech, mówiąc językiem teologicznym, czy po prostu jego niedojrzałość natomiast bardzo ważne jest to, żeby ta nasza wspólnota i powiedzmy dzisiaj ta, ta, ta, ta konferencja, to krótkie moje słowo jest jakimś takim wprowadzeniem ku temu co będę chciał też w tych swoich refleksjach każdemu z Was tutaj proponować czyli stwarzamy sobie duchowy klimat do tego, żebyśmy dojrzewali w wierze i wiara nas tutaj trzyma bo ostatecznie jedyną przesłanką, która każe trwać w związku małżeńskim, o niego walczyć, jest przesłanka płynąca z wiary. No po ludzku nie ma y, y, takiej przesłanki. Gdyby ktoś z nas tutaj poszedł do jakiegoś pierwszego, lepszego psychologa, który nie, niekoniecznie y, jest Niekoniecznie mu po drodze z chrześcijańskimi wartościami, no to by powiedział: proszę budować sobie szczęśliwe życie. no Nic nie stoi na przeszkodzie. Ostatnio odbyłem nawet taką rozmowę z, z psychologiem, koleżanką, która, której musiałem tłumaczyć i nie doszliśmy do konsensusu. No, nie dlatego, że że, jest, że, że jakby nie jest osobą wierzącą, bo jest. No, ale działa według pewnego paradygmatu, według pewnej szkoły. No i uważa, że, że trwanie w takim związku jest co najmniej mało sensowne, jakby musi być włączona inna perspektywa. I ta, ta wspólnota, wspólnota nam to daje. My tutaj jakby mamy tę wspólną perspektywę, nie musimy się nawzajem przekonywać, słuchaj, warto, nie warto, daj spokój, bo my wszyscy jesteśmy przekonani tutaj co do tego, oczywiście z różnym natężeniem, bo jesteśmy też jakby po różnych doświadczeniach i na różnym etapie przepracowywania swoich kryzysów małżeńskich, ale co do zasady jesteśmy zgodni co do tego, że no, że to jest właściwa perspektywa i że my chcemy walczyć, walczyć o to małżeństwo, natomiast no, nie zawsze się tak dzieje, że jakby z zewnątrz uzyskamy wsparcie, przeciwnie, najczęściej jest tak, że tego wsparcia nie uzyskujemy. Jeżeli już ktoś chce nam zaoferować wsparcie, to właśnie po to, żebyśmy sobie ułożyli szczęśliwe, fajne życie na, na nowo z kimś... Innym, z kimś drugim. Natomiast to jest jakby bardzo ważny element tego, co się ze mną dzieje, z moimi emocjami, potrzebami, motywami, prawda? To jest, to jest szalenie ważne, ponieważ jak tego nie uporządkujemy, to tak naprawdę bardzo często będziemy się gubić też w tej przestrzeni duchowej, a w skrajnych sytuacjach będziemy z niej robić taki parawan jakby dla, dla schowania tego, co jakby po ludzku jest naszą niedojrzałością, naszą słabością, do której mamy jako ludzie prawo, bo dopóki żyjemy, dopóty się rozwijamy, dopóty dojrzewamy. Prawda? Więc jakby to jest, yy, yy, uważam, szalenie ważne dla, dla nas tutaj, żebyśmy sobie dawali nie tylko szansę wzrostu duchowego, ale także tego wzrostu yy, osobowościowego. I to nie są dwie rzeczywistości, które się gdzieś tam nawzajem wykluczają, tylko to są dwie rzeczywistości, które się nawzajem uzupełniają, ponieważ tak jak powiedziałem, odwołujemy się do dzieła wcielenia, gdzie Pan Bóg czyli to, co boskie, łączy się z tym, co, co ludzkie. I nie ma Panu Bogu, nie mówimy o Panu Jezusie jako o człowieku, a, a innym razem mówimy o Nim jako o, o Panu Bogu. Tylko jeżeli mówimy o Panu Jezusie, to myślimy o Nim jako o Bogu człowieku. Jeżeli wyznajemy y, y, y, każdej niedzieli wiarę, w wyznaniu wiary, to mówimy, że stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, czyli jakby potwierdzamy tą integralność tego, co boskie z tym, y, y, co ludzkie. I to samo musi się dziać w odniesieniu do każdego, do każdego z nas. Zresztą w wielu świadectwach się to tutaj też pojawiało, ten element emocji, jakiegoś zagubienia, niepewności, jakichś trudności, które się rodzą w związku z, z tą relacją. Jest, jest, z jednej strony jest, jest miłość, jest życzliwość, jest jakaś dobroć, otwartość, gotowość do przebaczenia. Z drugiej strony jest jakiś bunt, jest żal, jest pretensja, jest y, smutek, jest rozczarowanie, jest frustracja. Więc jakby y, mamy tutaj dwie rzeczywistości. Z jednej strony tę rzeczywistość sakramentu małżeństwa, o którą chcemy walczyć, a z drugiej strony rzeczywistość mojego serca, mojej osobowości, która tak, a nie inaczej reaguje na doświadczone zranienie, tak, a nie inaczej reaguje na, na zdradę, na porzucenie. Już w samym procesie ratowania tego, tego związku małżeńskiego, sposobu przeżywania swojej relacji z małżonkiem którego nie ma obok mnie, z którym, z którym być może nie żyje pod jednym dachem, albo żyje pod jednym dachem, ale tak jakby oddzielnie, już sama ta rzeczywistość implikuje cały szereg ludzkich odruchów, ludzkich emocji, które często no, trudno jest w sobie pomieścić, z którymi trudno jest sobie jakby samemu dać radę, no, bo emocje jednak mają swoją siłę. I w związku z powyższym. No, i moje różne tutaj wypowiedzi, które w dalszym czasie będą miały miejsce i jakieś rekolekcje, które, które będę prowadził, czy dni chłopienia. no Będę starał się kłaść akcent na te dwie rzeczywistości. Z jednej strony tę niezwykle ważną dla nas, fundamentalną, kluczową rzeczywistość nadprzyrodzoną, rzeczywistość wiary, która jest Ostatecznym sensem tego, co robimy i co nas tutaj gromadzi, bo tak jak jeszcze teraz podkreślę, po ludzku trudno odnaleźć taki sens. Oczywiście można sobie szukać tak, dobro dzieci, ale zaraz zaczyna się dyskusja. Czy naprawdę to jest dobro dzieci? Czy na pewno to, to będzie dobre dla dzieci? Możemy dyskutować, prawda? Więc jakby po ludzku można szukać różnych alternatyw. Po Bożemu, sprawa jest, sprawa jest jasna, ale z drugiej strony też. Hmm, ważne będzie dotknięcie tego, co, co jest w każdym z nas, tego ludzkiego aspektu przeżywania tej y, więzi małżeńskiej na tym etapie, na jakim ona jest, na, te, na tym etapie kryzysu, konfliktu, trudności, na jakim każdy z Was się tutaj znajduje. Ponieważ przeoczenie tego jest tak naprawdę w moim przekonaniu jakimś takim ostentacyjnym sprzeniewierzeniem się ideałom tej, tej wspólnoty. Ponieważ porzucając jakby siebie w tej warstwie przeżyć emocji, potrzeb, no tak naprawdę porzucamy to, co jest ważnym elementem małżeńskiej więzi, no w związku z tym stajemy jakby w opozycji do tego, co nas tutaj gromadzi. Proszę traktować te moje słowa jako takiego, jako swoistego rodzaju wprowadzenie w też w sposób, w jaki będę chciał no każdemu z Was, na ile to jest yy, możliwe, no, pomóc też w przeżywaniu tej sytuacji, jaką yy, każdy z Was ma. Dziękuję.